Radio Afera. Kowbojski głos w waszych domach. Houston, broke my leg in the Santa Fe, lost my wife and a girlfriend. No to howdy, kowboje, dobry wieczór, tutaj Bolo i Lolo i... JOLO! No, <laughs> Dzisiaj. No, Dzisiaj, drodzy nasi, mamy... Gościa no. niespodziankę. Gość niespodzianka e, o pseudonimie JOLO. Przedstawimy go w dalszej części tego programu. E, na razie niech pozostanie tym tajemniczym mm, kowbojem z Meksyku, czyli tak wakero. Wakero. On jest, On jest meksykańskim gringo nie gringo właśnie, tylko wakero. No, wakero, tak, tak. Siedzi tutaj, e, tak, jak, tak jak my jesteśmy przygotowani do audycji, e, wizerunkowo, że mamy te kowbojki, ja już mam kapelusz, bolo jeszcze nie, e, tak nasz tutaj gość Olo ma, ma poncho. E, rozkminiamy właśnie cały czas tutaj z, z, z naszym... Z, z z naszym drogim Lolo. Od poprzedniej audycji, bo on już od poprzedniej audycji ma kapelusz. Ja jeszcze nie, niestety, ale, ale ma ten kapelusz i się zastanawialiśmy, jak oni to robią, ci kowbojscy dziennikarze, że siedzą w radiu i mają słuchawki, bo to są, wiecie, problemy pierwszego świata, że te kapelusze przeszkadzają w noszeniu słuchawek na, no, nie, idzie, na nie, idzie, nie idzie to w parze i trzeba nosić słuchawki na brodzie. Pod brodą. Znaczy, ty na... tak robisz. I to jest spoko, ale właśnie może istnieją jakieś... Jeszcze, że zaraz, za, zaraz to wygooglam i sprawdzę, Googlej. Co, Googlej, jakie są tutaj rozwiązania. Dzisiaj nie tylko poszerzone, poszerzone studio z którego my tutaj Bolo, Lolo i Jolo nadajemy, ale też w, po drugiej stronie szyby w, w realizatorce. Małe zmiany Szymona dzisiaj nie ma. Jest z nami Mikołaj Pluciński nas realizuje. Tymoteusz Powęzowski też gdzieś tam jest i pewnie wskoczy, ale ogólnie bansują tutaj razem z nami do tych kowbojskich rytmów. Amarillo by Morning w takiej wersji trochę imprezowej, ponieważ ja jeszcze nie... Wyczyściłem moje głowy po weekendzie. A co było w weekend, to mam nadzieję, wszyscy słuchacze afery i wszyscy słuchacze audycji Bolo i Lolo na Dzikim Zachodzie wiedzą, czyli największa impreza country w tej części świata, czyli Next Fest. Next Fest Festival, znany festiwal country, jak wiemy, ja największe tutaj, ja bym, gwiazdy. Ja bym tutaj tylko dodał, że. W... Wydaje mi się, że łatwiej będzie chyba wyczyścić głowę z tego weekendu niż wątrobę, bo to myślę dużo bardziej ucierpiało. No wiesz, tu trzeba było chcieć czyścić wątrobę, a nie dalej <śmiech> zarzucać jej... Cierpienia. cierpienia. Wiesz, to jest, to jest także cierpienia jednak, dojrzałej wątroby. Że mięsień trzeba ćwiczyć, żeby on po prostu stał się silniejszy, i tak samo jest z każdym innym organem naszego ciała. Mózg też trenujesz, trenujesz i dlatego jesteś coraz mądrzejszy. Że jak, cały czas uczysz. jak Andrzej Duda, cały czas się uczysz, jedziesz do radia, się uczysz, jedziesz z radia się uczysz, jedziesz konno. Z się radia uczysz. idę, z radia idę spacerem, ale fakt wtedy się uczę. Wtedy, wtedy się uczysz najwięcej. Na spacerach się uczymy. Jolo, dzisiaj pójdziesz z nami w drogę powrotną. Naturalnie. Mm, słyszeliście ten aksamitny głos, słuchajcie, Jolo. Jolo występował na Nextie, Bolo też występował na Nekście, Lolo, Lolo też, też występował na Nekście. Wszyscy mamy tutaj zaliczoną scenę sobotnią trzeciego dnia Next Festa. Trzeciego dnia z A odwiedziliście jakieś, no. <głos》> odwiedziliście jakieś koncerty, coś wam utkwiło w pamięci podczas tych trzydniowego święta. Jeżeli nas słuchacie, wiemy, że nas słuchacie, to ci, którzy nas dzisiaj słuchają, e, napiszcie do nas e, na Insta chyba najlepiej, kowboje na falach. Taki mamy profil e, instagramowy i napiszcie, na jakim najlepszym koncercie country na tym festiwalu Next Fest, Next Fest Festival Country, na jakim najlepszym koncercie country byliście. Umówmy się, że przeczytamy dzisiaj wszystkie, e, wszystkie wasze wiadomości na antenie. Nawet tak. jeżeli będą um, pełne Słów powszechnie uznanych wy, wyplikamy, za, za, wyplikamy. za niecenzuralne Gdyż jeszcze nam nie wolno następnym, W następnym sezonie musimy Przełożyć tę audycję na 23. Wtedy już będzie wolna he, he amerykanka he, he Wtedy mam nadzieję, że już po prostu dojdziemy do tego, że nikt Nas nie będzie słuchał I to <laughs> nie będzie miało znaczenia Co mówimy I, ta, I to też nie będzie miało znaczenia, że nikt nas nie będzie słuchał Absolutnie My nie robimy tego dla słuchaczy Nie ale, ale kochamy was Kochamy, ale nie robimy tego dla was to, to, to Jedno, jest... kawa nie wyklucza herbaty Absolutnie Czekaj, jak to się powinno powiedzieć po kobojsku? No, to kolejna zagłoska. Dzisiaj jest dużo pytań, a tak mało odpowiedzi Ale mamy jeszcze 52 minuty I postaramy się znaleźć No dobra Dla was Czy teraz jest czas na muzykę, czy jeszcze nie? Mm, jeszcze nie no, no Bo ja właśnie chciałem was zapytać o to, czy macie Jakieś takie swoje typy z tego festiwalu country Ktoś wam utkwił w głowie, bo ja mam No Ja, ja Nie wiem, czy kurczę tego tak od razu teraz z grubej rury Tutaj z, mogę zasadzić Ale Ale może mogę Może mogę, tak tylko trochę zajawię Że, że nie mam Niestety żadnego typu country Choć mieć powinienem Gdyż, yy, gdyż w trakcie tego festiwalu, festiwalu Next Festowego wystąpił taki, taki zespół złożony z siedmiu kowbojów, który powinien był mieć utwór country, bo grali numery z lat 90. I wtedy jeden utwór country był strasznie w naszym kraju popularnym. Powinni go mieć w repertuarze, ale nie mieli. Dlatego ja mam trochę focha, uznaję, że... Słabą. Ja, ja przyznam I... szczerze, że tak jak śledziłem relacje y, różnych uczestników y, Next Festa i artystów, którzy występowali, to przyznam szczerze, że jedyny kowbojski kapelusz na, zobaczyłem na zdjęciu z koncertu zespołu Te typy gdzie na perkusji gra nasz serdeczny cowboy Mati. Um, no ale to, to był taki jedyny element, który nawiązywał i trochę mam żal, ja liczę, ja liczę że, że w przyszłym roku powinna być osobna scena country Jest nawet jedno miejsce, całkiem na szlaku, całkiem nawet bardzo na szlaku, no jest, gdzie, jest. gdzie mogłyby się odbywać koncerty Bez kowbojskie Co, Scena w comebacku? No, tam absolutnie powinien być Kowboysa. Tam, tam, tam, tam są Kowboje prawdziwi. Naj, naj, najprawdziwsi Kowboje są. A ja sobie tak myślę, że takie mam marzenie, żeby, żeby w przyszłym roku Rychu Peja wystąpił w kapeluszu kowbojskim. No, Rychu Peja występował be, bez koszulki. Bez, bez koszulki, więc, no, no, więc gdybym no, miał kapelusz, to byłby kidrokiem To byłby już ubrane. Bo mówię, że, że jak masz kapelusz, to już, to już, już jest już fakt, to problem, prawda, To prawda. No, słuchajcie, bo ja na przykład ostatniego dnia po koncercie tych siedmiu kowbojów, o których tutaj Bolo wspominał, dotarłem zupełnym przypadkiem, zostałem zabrany, zaciągnięty, prawie że... Wbrew, pra wbrew twojej woli oczywiście. No, no nie, no bo, bo, bo, bo, bo... Były tam elementy, które mnie... Zachęcały i namówiły mnie do tego, żeby się tam wybrać na jedną z moich najmniej ulubionych Nextfestowych scen, czyli do Dublinera. I tam grał, kurczę, prawdziwy cowboy, prawdziwy cowboy i, i takie jecha, takie legitne country, a że wypuścił dosłownie kilka dni temu pierwszy singiel zapowiadający jego debiutancki album. To właśnie go teraz zagramy. Kuba Folwarczny.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 Małym palcem oby odkrywa wszystkie swoje karty Czeka, aż pierwsza zrobi ruch luch W otwartej książce nie widać odpłatów małym palcem o stóp, bardzo mi się... Opróg. <laughs> o co powiedziałem <laughs> małym palcem o stóp? Tak? O stóp. Ale, ale, stóp ale myślę, ale ja że był to stóp. mały palec od stóp, o opróg. No no tak. Chyba, że małym palcem od ręki. próg. Ale wątpię. Kuba, Ma, jeżeli nas słuchasz, to powiedz który Wytłumacz nam. Nau, naucz nas. O czym jest ta piosenka. Albo tytuł przynajmniej. Um, no, ten numer naprawdę kozacko zabrzmiał w, w Dublinerze na Next Myślę, że Kuba w ogóle zebrał Bardzo duże grono mm, Takich słuchaczy branżowych Tam Słuchaliśmy tego i z Oliwką, i z Kari I z, i z Damianem i, e, I wszyscy byli Zdmuchnięci Tym koncertem I to ciekawe, także chłopaki z Krakowa mm, Duża kariera, czuję Przeczuwam. Żałuję w takim razie, że tam nie dotarłem Na tego kowboja, ale na pewno miałem bardzo ważne sprawy wtedy do załatwienia. Mhm. Co tak badawczo no patrzysz bo, tak, bo mam tak odsunięty ten ekran i nie widzę w ogóle, czekaj, co ja jest teraz następne. Co jest teraz następne? Ale to tak patrzę, ale tak, tak, żeby ta, coś. Przecież nie będziemy teraz tutaj. No ja no wiem, musimy, musimy trochę odetchnąć od, od, od tego kantry. No i porozmawiać sobie. No i to może co? To, czy to jest dobry moment, żeby powiedzieć w końcu, zdradzić tutaj, kim, że jest ten cowboy Jolo, który nas dzisiaj tutaj odwiedził. Który zaskoczył mnie już tym, że wsiadając do tramwaju, zobaczyłem go już tam siedzącego. Także całą tutaj podróż Podróż do afery. Czułem się tak trochę czułem się trochę przyjemniej, bo opowiadałem tobie, Bolo, że w zeszłym tygodniu, jednak wchodząc do, do tramwaju, speniałem, cykałem i, i zdjąłem kapelusz. Nie odważyłem się <toddżetki> <toddżetki> y, y, y, y, y, y w tym kapeluszu siedzieć w tramwaju, a dzisiaj jednak obecność redaktora JOLO mnie trochę ośmieliła i usiedliśmy Siedziałeś. sobie na tyle. No jednak wiesz, poncho, kapelusz. To już, to już był dobry zestaw. To już stwierdziłem, że jak, jak, jak robimy przypał razem, to jakoś mi zawsze jest raźniej. Jest, jest, jest. No dobra, no dobra, no dobra. Eee, nikt się tego nie domyśla, nikt nie może tego wiedzieć, kim jest JOLO. JOLO przez J w ogóle, to nie, to nie tak, jest taki JOLO przez, przez Y. Nie, nie. To, to nie jest kolega Yeti, to jest kolega <laughs> Jędrzej Słuchan, czyli. Jesteśmy w Polsce, więc w Polsce JOLO piszemy przez J. Proste Jędrzej only live once Tak by to <głos> rozwinąć ten skrót Jędrzej słuchan, drodzy słuchacze drodzy, drodzy kowboje Nasi prawdziwy wakero Prosto z, chciałem powiedzieć z Meksyku Ale w sumie to wakero jednak z Boliwii um, <głos> Coś nam powiesz tutaj, Jolo? Przede wszystkim dobry wieczór Państwu, dobry wieczór, Bolo, Lolo, dziękuję za zaproszenie, bardzo się cieszę, że tutaj jestem. Dobrze, że mam to ponczo, bo zimno tu macie chłopaki, można powiedzieć. Tak no, radio Afera, drodzy, drodzy Państwo, nie oszczędzają. Nie oszczędzają no. na, na klimatyzacji. Absolutnie, zapewniają za, nam komfort. Za dwa miesiące panowie będziecie tutaj mieli naprawdę przyjemne, jak będą pierwsze ciepłe noce. No, z dwa miesiące to w ogóle jest niesamowite, że będziemy zaczynać tę audycję i będzie jeszcze jasno na dworze. <laughs> Nie mogę się doczekać tych, tych, tych momentów, tych, tych poniedziałków. To będą najpiękniejsze spacery wtedy. Myślę, że wtedy częściej będę do was dołączył. Zapraszamy, no i takie, takie deklaracje w tej audycji to my, to my szanujemy. W trakcie, w trakcie Next Festa padło jeszcze kilka deklaracji o tym, o odwiedzinach właśnie. Y, nas tutaj w aferowym studio no, trzymamy Trzymamy za słowo Czekamy na wasze y, wiadomości dalej Bo sprawdzam i nic jeszcze nie przyszło Więc mobilizujemy, kopiemy was y, Ostrogami w, y, Tam gdzie się kopie ostrogami Żebyście y, nam napisali O tym, co wam się najbardziej Przez te trzy dni w Poznaniu Na nekście podobało Oczywiście y, dopasujcie to do tej audycji Czyli ta wiadomość Może być pełna absurdu i beznadziejnego poczucia humoru. Nie wiem, czy... bo nie, nie zdradziliśmy tego, że nasz drogi Jolo jest jednym właśnie z tych siedmiu kowboi, którzy, których tutaj wspomniałem. A jest to istotne. Czyli też występował, ale to mówiliśmy, że też występował na Next Feście, a ten kolektyw kowbojski nazywa się Audio Feels i właśnie jego częścią jest nasz drogi Jolo. Bardzo, bardzo ważną częścią bez niego, to, to, to byśmy tutaj... Nie, to ci kowboje by nie zabrzmieli tak, jak je zabrzmieli. No, dużo, dużo dużo dużo dobrych recenzji zebrałeś Jolo po tym koncercie. Nie, żeby to był pierwszy twój, twój raz z dobrymi, z dobrymi recenzjami, ale one zawsze cieszą, bo, bo, bo my, my tutaj z Bolem czujemy dumę z tego, na jakiego kowboja, na jakiego wakero wyrosłeś tutaj pod, pod, pod naszymi Auspicjami. Chciałem powiedzieć, yy, skrzydłami, ale nie wiem. Nie. Pod, podkowami, ostrogami. Szkow bojujemy panowie razem prawie 12 lat, więc. Nie. Naprawdę. Tak. Przecież ty ledwo przed chwilą przyszedłeś. Nie wiem. wiem, wiem tak, samo, tak samo jak. To powiedz, Jolo, ile płyt wydałeś w tym czasie z, z tym zespołem? Dobra, niebo, nie, bo nas zdejmą z anteny zaraz drażliwe. Nikt nas nie zdejmie z anteny Nie pozwolimy, jesteśmy, s jesteśmy Kowboje nie Nie pokorni. się na słowa mocno niecenzuralne No nie, no to, to no, i tak nas nie zdejmą Tylko co najwyżej później będziemy robić y, Zrzutkę na, y, na Karę Na płytę <grym> Pły Płyta pod tytułem kara, kara śmierci To jest ale kowboj To jest kowboj, to jest kowboj. Ale nie, go nie możemy no, puścić No nie możemy go puścić, niestety Chociaż Trzeba wypikać po prostu te słowa. No to pomyślimy o tym na, na, na kolejną audycję. Um, czy to jest czas na muzyczkę? Co myślisz o tym? Bo no, nasi realizatorzy nam kiwają, że tak. No dobra, już mają dosyć to możliwe. zagrajmy. Słuchaj, w ogóle... Y dobra, zagrajmy, później pogadamy. <laughs> Company, The Dead south. Mówiłem tutaj na. ładne, tylko że ci, przepraszam, wejdę ci w słowo, bo nie wiem, czy w, chyba nie wspomnieliśmy jeszcze o tym, że jednak często też w tych country utworach gwizd się pojawia tutaj. był Solo na gwizdzie. Solo na gwizdzie. No, to było ładne na koniec. To też jest charakterystyczny element country. Ja to... I na lubię no, to właśnie chcemy wiedzieć, że, że te gwizdy to akurat jest coś chyba pozytywnego. w gwizd, ale banjo, gwizd, Banjo ale to może bez zasady, ale gwizd to spoko. Pierwsi kowboje stali zachęceni i, i, i piszą. Kowbojki nawet, bym tu bardziej powiedział. Dostaliśmy wiadomość, że z lekką nieśmiałością najlepiej tupałam nóżką na siedmiu kowbojach. Mm. No, dziękujemy Ci Basiu, dziękujemy. To miłe, co piszesz. Yy, ale może jednak ktoś, yy, ktoś z słuchaczy. <głos> ktoś z naszych słuchaczy bawił się, też, bawił się też na innym koncercie. Tak dobrze. Jak, jak ja się bawiłem na kubie folwarcznym. Mamy tutaj prośby o specjalne pozdrowienia i, i to uczynimy teraz, bo, bo nie, nie jesteśmy asertywni, my jesteśmy kowbojami, którzy, którzy spełniają życzenia i a jeżeli zwłaszcza są to tak, tak, tak, tak miłe prośby i pozdrowimy w tym momencie panią Wandę. Babcie Wandę. Babcie Wandę. Babcie Wendy. Ba ja, Wendy. Tak, howdy, howdy, howdy. Wendy, Howdy Wendy. E, Wendy jest babcią dziewczyny Tymoteusza, który nas teraz połowicznie realizuje. E, trochę tutaj sobie na, na poza anteniu dyskutujemy i, e, i śmieszkujemy, ale jak my skończymy śmieszkować, to, to on z, z nas zastąpi, usiądzie na naszym miejscu i, i już wtedy będzie na poważnie ten taki... Dobranocny program Dobranocka to też jest fajny program W przeciwieństwie do naszego akurat Ale tamten jest naprawdę fajny To prawda Co chciałem powiedzieć? Bo ja, aha, ja zacząłem mówić, że, że jest bardzo dzisiaj Taka przypadkowa ym, A tak. Set lista ym, Przyznaję, że, że no, no Ten next fest pomieszał mi tutaj Szyki bardzo nie, nie Pomieszał, byłem, pomieszał no, ci zwoje no, mózgowe no, no to, to zapewne słuchacze słyszą, więc nie, nie, nie musisz tego dodawać, ale, ale owszem, tak jest. W związku z tym jest tutaj bardzo, bardzo dużo przypadków. No ale razie no, jakby powiedziałbym, że nie jest... Nie, nie wiem jak to ująć. Chciałem powiedzieć, trzymasz poziom, ale jakby, no jeżeli mówimy o country, to pojęcie trzymać poziom chyba nie jest do końca adekwatne. Powiedziałbym, że jest. Jest tak samo kiepsko jak zawsze. O, badąc. Chociaż nawet trochę lepiej, bo był kuba fotowarzny i to było naprawdę fajne. To właśnie wiesz, czuję, że, że musimy to trochę odchodzić od tego country. Tak, nie, że wiadomo na całą audycję, ale że musimy mieć takie jakieś pozytywne elementy spoza e, stricte country. W zeszłym tygodniu mieliśmy pana Jacka. Mhm. No tak, ale pan Jacek jest mentalnym no, kobojem. No, no tak, no ale no to nie, Można, jakby Chodzi o to, że musimy grać tych właśnie Mentalnych kowbojów, ale, e, ale niekoniecznie ci kowboje Muszą grać country O A to Tak no, sobie pomyślałem, bo jako, że mamy tutaj Też redaktora Jolo dzisiaj, to tak sobie Pomyślałem, jak stwierdził, że jeszcze kiedyś To do nas padnie, że wtedy to musimy Zrobić tą audycję z y, tym y, Radiem z GTA o, K. Rose. A, K -Rose. K -Rose. Zrobimy, zrobimy. Okej, okay, to, to jest dobry pomysł, żeby faktycznie tutaj z redaktorem JOLO e, kiedyś zrobić, e, zrobić przegląd. You're listening to K. Rose. <laughs> Howdy. E, tak samo jak musimy w końcu kiedyś zrobić e, audycję country z winyla, bo, e, bo, bo jak gdzieś mamy jakąś taką no, skromną, ale, ale wystarczającą na potrzeby tej audycji kolekcję country na winylu. I no, to takiego no, bardzo no. właśnie takiego, że, że, że są te hity, te hity z, z, z, z, z kraju country, czyli z, z za oceanu, ale śpiewane po polsku przez naszych tutaj rodzimych. To chyba artystów. największy koszmar, jaki sobie można wyobrazić. To coś. prawda. To prawda, więc nie możecie nas z tym zostawić samych. Musicie z nas z nami być. Ja też mam kilka płyt country na winylu. Ale to jest akurat sam amerykańskie śpiewane przez Amerykanów. No to, to też będzie spoko. To to zrobimy taką audycję, że będzie amerykański country śpiewane przez Amerykanów, później amerykański country śpiewane przez Polaków i niestety nie zrobimy audycji, że będzie polski country śpiewane przez Amerykanów. Ale Nie, ale możemy jeszcze puścić, bo to na, na, na, na milion procent jest, bo ostatnio był taki trend też zarąbisty. Za Bardzo mi się to podobało, mega mi się to podobało na na Instagramie chyba, czy na TikToku chyba na Instagramie piękny taki trend z danych numerów śpiewanych po czesku, bo okazuje się, że i wszystko przerabiają na swój ojczysty język i na milion procent mają też numery country przerobione na czeski. Jestem stuprocentowo pewien, że są. Powiem tak, to rzucam wyzwanie, bo być może ktoś będzie chciał spróbować udowodnić mi, że jest inaczej, ale myślę, że jestem posiadaczem przez... Szczęście, że, że mój dziadek był kolekcjonerem. Jestem posiadaczem, myślę, największej w Polsce kolekcji wienyli Karela Gota. Ja liczyłeś, ile ich masz w ogóle? No, w, myślę, że około 20. Także zapraszam tutaj do, do licytowania. Drodzy słuchacze, Rysiek nam pisze... R.H.P.A.? E, e, R.H.P.A.? Rysiek nam pisze, że przynajmniej do przyszłego roku zapamięta uratowanie Lola przed uprowadzeniem w Toy <śmiech> I że zapowiada tutaj, że kiedyś wpadnie do nas z hobby końmi. No tak, i to jest też pomysł tutaj, Bolo, żebyśmy mm, tak. upgrade'ując tutaj ten nasz kowbojski wizerunek na potrzeby audycji zaopatrzyli się też w hobby hobbyhorsy. No, Rysiek, to jest świetny pomysł, rozmawialiśmy o tym na nekście, więc <śmiech> mówię... Potrzymaj mi piwo. Ja tak właśnie pomyślałem, że w sumie to jest, byłoby coś naturalne z tym, z tym country po czesku, no przecież w aferze od lat. Od, od miliona lat, od kiedy pamiętam, były alternatywne brambory i tu jakby tu trzeba by zrobić jakiś po prostu taki, jak to się nazywa, crossover episode po prostu. <grystanie> w ogóle crossover, w ogóle, w ogóle <grystanie> country, country, country crossover ooo to byłby ooo w ogóle. Ooo wow. jeżeli słuchają nas chłopaki z Trevoci, to to, to no liczymy na was, country crossover to... Musicie. To, takie to, musicie to, i, Teraz jest wasz czas przyjdę na, przyjdę na każdy koncert, który zagracie z tym materiałem Ba, podejmę się Dobra, nic już więcej nie powiem Gry na bandę. Niech Gwizdy, solone gwizdzie niech, niech, niech przemówi muzyka Niech przemówi muzyka Słuchajcie, y, Bolo, mówiłem tobie już też nieraz Że mnie zaskakuje, jak czasem trafię na jakiś utwór I sobie myślę, eee Przecież to jest utwór, znam go w ogóle z innego wykonania. I nie tak, że... Bo, bo oczywiście są takie sytuacje, że artyści country biorą sobie popularne utwory i je aranżują i robią cover taki w country wersji. To jest bardzo dyskusyjne, ale też zrobimy kiedyś o tym odcinek. Ale m, dużo częściej mam wrażenie jest tak, że te utwory, które zostały oryginalnie napisane i, i, i powstały jako, jako utwory country, są później przez artystów popowych yy, coverowane i stają się hitami. I tak właśnie z kolejnym utworem, trafiłem na niego przez przypadek, yy, został nagrany w 82. drugim. Niemożliwe, że to jest oryginalny country. Yy, a później w latach 90. Yy, już tutaj bardziej europejsko, został skoverowany i no szczerze no będziecie my dla bank go. wszyscy to znacie wszyscy to znacie Posłuchajmy It's how you can speak right Never define What's being said Naprawdę romantycznie koledzy z realizatorki Zaczęli tańczyć, motornicza zatrzymała tramwaj no, Naprawdę miło się na to, miło się tego słucha Miło się na to patrzy Kto by pomyślał, bo ja naprawdę całe życie żyłem w przekonaniu, że to Ronan Kidding No ja nadal żyję w tym przekonaniu A to Ronan Kidding Nas Kidding Tak, tu jest napisane, Oszuka że to, to był jakiś Keith na, nas. Wheatley Czy Keith. Keith, Keith Whitley, albo Whiteley, albo... Whitley. Whitley. Whitley. Whitley. Um, a może to był Keith Richards, tylko że jakiegoś alterego. Keith mm. Richards też robił country. No, no, Keith Richards jest akurat naprawdę naj, najbardziej kowbojskim kowbojem ze wszystkich kowbojów, jacy kiedykolwiek kowboili na prerii, Co by na nie falach, na no. świecie. Nie ma, nie ma drugiego takiego. Mikołaj Pluciński opuścił już realizatorkę, udał się ku zachodzącemu słońcu, a, a jego, miejsce, jego miejsce zajął Tymoteusz Powęzowski, który, który dokończy realizowanie tej Realiza realizowanie tej audycji. Patrzę sobie tutaj na czas i, z, i znowu za dużo gadamy, Bolo. Znowu jest za dużo. Nie, to ty za dużo gadasz. My tutaj z Jolo się w ogóle nie odzywamy. Ty po prostu dzisiaj masz taki flow, że myślę sobie, że jednak może te Nexty <śm> powinny być co tydzień. I wtedy powinieneś przychodzić prosto z Nexta do radia. Prosto z comebacku. No, w, sobot w sobotę, w sensie w niedzielę, to mógłbym przyjść na Feranek nawet tak prosto. <śm> <śm> W niedzielę w sensie. No w niedzielę. Gdyby, gdyby były aferanki w by, niedzielę, by to mógłbym przyjść. No cóż. No cóż. No jak no na nam tu pisze, że w niedzielę na dziewiątą jest, jest aferanek. No nie, no to na dziewiątą... To, bo, nie, to już... Bo, bo o dziewiątej bo, to już dziewiątej to już ludzie śpią. Um, tak sobie myślę, że my, ta, ja, przynajmniej ja tak uważam, że czasem też y, tutaj y, ta audycja jest od tego, żeby prezentować młodych y, artystów i ich y, poczynania i taką artystką jest Avery Anna, która niedawno wydała ne, Epkę, ma na koncie dwa albumy, ale, no, ale teraz właśnie wydała Epkę i zagramy dzisiaj przynajmniej jeden utwór, chociaż y, zaplanowałem dwa, ale jeżeli się znowu rozgadamy za bardzo, to, to nie będzie na to y, czasu. Ale widzę, że miło z jej strony, bo tutaj wiecie, mamy takie podpowiedzi. Z nazwami utworów w sensie, że już. Ty... Że, że tytuły są. Tak, że są tytuły. <śmiech> to podpowied pod, podpowiedź. <śmiech> podpowied tak. To jest taka podpowiedź. <śmiech> to miło ze strony artystów, że dają tytuły swoim utworom, bo to jest faktycznie podpowiedź dla, dla prowadzących audycję. Dokładnie, to, to miło, ale to też miło ze strony, ze strony Any, że, że nawiązuje do tego polskiego country i do zwanego polskiego artysty. Ja myślę, że to jest właśnie, to jest hołd dla niego. To jest hołd dla niego. Dla, dla no. Bardzo znanego. Jeszcze, jeszcze nie zdarzyło mu się wystąpić w, w naszej audycji, ale, ale ten czas nadejdzie, bo na wspomnianym winylu e, się, e, znajdują się jego nagrania też. Mówimy oczywiście o Michale Lonstarze. Michał Lonstar. Michału Michał Lonstaru? Mich, Michał Lonstarze. Bo tytuł. tu... <ścoughs> <ścoughs> jest naprawdę? Kryste, <ścoughs> Mmm, Lone Alone. Taka jest podpowiedź do tego tytułu i, ty, i tytuł. I podpowiedź artystki, która tak nazwała tę piosenkę. Violo, powiedz coś, Bogom, powiedz coś. Musisz coś przerwić. Przerwi to... Dość! <grym> o! If I was a tomboy, the wind would blow me back to Texas. wie, co się podobało na nextie? Jakieś koncerciki byłeś, na jakichś innych koncercikach w ogóle? No nie, no nie mogłem, bo szykowałem się do koncertu siedmiu kowbojów. Mentalnie i fizycznie, chociaż to akurat wyszło mi najmniej. O, nie, nie, nie, kto, kto, kto zna kowboja YOLO ym, sprzed, no, choćby roku, a kto był i widział Jolo teraz na scenie, to, to wie, że to nie jest puste gadanie o tym przygotowaniu fizycznym. To prawda, to to prawda. Gdyby powiem tak, gdyby reprezentacja Polski w naszej tutaj najbardziej znienawidzonej dyscyplinie sportowej miała takie przygotowanie fizyczne, to, to byśmy byli tam, gdzie powinniśmy być, a tak. Nie jesteśmy A tak nie jesteśmy tam i. i no. No i tylko zostało. Chociaż ostatnio słyszałem, że jednak mamy matematyczne szansę <głos> no. pod, pod w, ty, w tym, Iranu, jesteś, w tym ale, jesteśmy ale, ale, prawdziwymi mistrzami. Ale gdybyśmy, mieli, gdybyśmy mieli z tego tytułu mielibyśmy być na tym mundialu, to ja bym go zbojkotował. Bo i, ta, I tak w ogóle. I, no. Ale dobrze, Powiedział jeszcze tak. o tym mundialu to jeszcze ja dzisiaj powiem, bo to jeszcze to, to za chwilę. Po, zróbmy, a, a, a. Zróbmy, nie, to z, zróbmy tu kropkę. Pogadajmy o mundialu za chwilę, czy nie? Czy po, no dobra, no no, nie, no to, Chciałem tylko powiedzieć, że wiesz, że to, że to jest tak, że. Żebym z tego nie rezygnował, nie? Powiesz, zawsze jest szansa, że możemy jednak zostać mistrzem, albo chociaż trzecie miejsce w jakiejś zwycięskiej remisji Łotwa, i wtedy nikt nie będzie pamiętał, jak się tam znaleźliśmy. W ogóle za 30 lat nikt nie będzie pamiętał, jak się tam znaleźliśmy, i to będzie kompletnie nieważne. Jeżeli się tam znajdziemy, no, bo Iran zrezygnuje. Dale daleko tutaj wybiegasz w tym ty Jarek, Jarek, wstawaj, wstawaj, już, już, już się, już się <grym> obudź. Czy, czy, ten, czy ten mundial jest z nami teraz w pokoju? <grym> Myślę, że reprezentacja Kurakao nie dałaby nam szans w play -offach. Ej, dobra, a y YOLO, bo ty będziesz wiedział, Australia y się dostała? Będzie Australiana? No no musi być. Nie wydaje mi się. Mm? No, no jak? Dobra, ja, że, oj, oni nie mają konkurencji. Sprawdzimy to, no sprawdzimy no właśnie to chyba, zaraz. Bo... Właśnie chyba mają od, od niedawna. No, no stary, no nowa, Zelandia, co, nowa Zelandia, Tasmania... Fidzi, nie, tasm, jak, no. bezludna wyspa <grym> <grym> nie, no, nie są z... A Antarktyda, no kurczę stary hmm. Przecież to są takie ne, fest drużyny że no, Akurat gdyby Antarktyda to naszych były pokonali na bank Nigdy nie by z naszymi wygrały, wygrały. No, mocny statement tutaj, Bolo. No ale, ale nie sposób się z nimi zgodzić. Dobra, zróbmy tutaj e, kropkę i o Mundialu pogadamy za chwilę, bo... Przepraszam, e, jest Australia i grają nawet ooo... z, z organizatorami z USA. O kurcze, no to to jest pojedynek kowbojów. No to... Ale to teraz dziękuję Ci, Jolo, za... Kowboje i kangury. Za potwierdzenie tej informacji, bo teraz, słuchajcie, zespół, który właśnie jest z antypodów... E, Właśnie tak. Będzie odwiedzał Europę w tym roku, więc jeżeli spodoba wam się numer, który zaraz poleci, to możecie ich sobie sprawdzić, a może jeszcze gdzieś w kolejnych audycjach do nich wrócimy. Posłuchajmy. Sons of the East. What I do. Ładny numer. Właśnie się zastanawiałem, czy mm, czy ta kultura kowbojska w Australii jest tak samo silna jak w Stanach? No, myślę, że nie, ale wiesz, to też jest, myślę to, że to różne zwierzęta tam jednak, wiesz, w Stanach to ci kowboje zajmą się krowami, no w Australii zapewne e, bardziej. Myślicie, że dosiadają kangurów? Z strusiami Albo st o, kowbo kowboj na strusiu, czasz to? No w sensie w Australii na pewno Owce No nie no, ale serio No, na no, no, no, no, no, no o, nie no, ale sprawdźcie to Hasło takie Zdajecie sobie sprawę, że owce odpowiadają tam za jakąś horrendalną ilość zanieczyszczeń, które emituje Australia jako kraj? No, a najczęstszym e, mordercą, naj, najliczniejszym mordercą są kangury, no, i zabijają najwięcej osób. Dlatego, dlatego, tam jednak te samochody są wyposażone w te, tak, dokładnie, odbojniki z przodu, Nie, ale bez bez, bez to... Sh <ślad> no, to są ślib boje, ewidentnie, to są I, ale tam chyba słuchajcie, owce odpowiadają za trzy czwarte emisji gazów cieplarnianych w ogóle w całej Australii. To jest, tam jest jakaś kolosalna liczba. I wiadomo jakby dlaczego odpowiadają za tę emisję, co powoduje tę emisję. Jako że dzieci nas słuchają, to nie możemy tego mówić, ale, ale wiemy o co chodzi. <grym> Wróćmy na chwilę do mundialu, bo bo bo to jest taki dobry leitmotiv dzisiejszego odcinka, on mi się podoba, jest dlatego, że jest jest, mamy że, że, że, że, że w każdej dzisiejszej pojawę, że jest z nami y, dzisiaj gość specjalny, czyli Jolo, y, który u nas wewnętrznie w tym naszym kowbojskim siedmiosobowym zespole y, y, ma ksywę, uwaga, uwaga, ekspert i to właśnie <śmiech> głównie wzięło się od, od, od tego, że wszystkie statystyki, wyniki, składy, skład Kaiser's Lautern z y, meczu y, z się Gladbach z 94 też wam wyrecytuję, jak go ładnie poprosicie Jędrzej JOLO! Yy, yy, yy, yy, komu mężki kibicował na tym mundialu skoro nie naszym? Australii Australii i Demokratyczna Republika Konga również hmm. wydaje się oczywistym kandydatem do przynajmniej ćwierćfinału to, to, też, to też są moje e, moje typy czy w Kongu są kowboje? Kongu. W Kongu. Konga. Kongu. Kowboje. Kowboje. let's do Kowboje. To, to o tym Kongu to jest ten to motel to, to Kongu. To też jest taka w sumie ta country, country piosenka na następną audycję. Co K chciałem powiedzieć? Kongu są Kongoje. Kongoje. Podoba. Dziękuję. Dziękujemy ci Tymoteusz bo to <laughs> dużo, dużo, wnosi dzisiaj bardzo. E Ale ty, co jest ważne, to że bo tak sobie krążymy tutaj, bo ten następny numer, który usłyszycie, jest związany z tym mundialem. To jest istotne. I właśnie ziomek, który śpiewa, to okazuje się, że właśnie się dowiedzieliśmy, że oprócz tego, że jest raperem, hip hoperem, cowboyem. i, cowboyem i, i country, to jest też, to, to nas urzekło, oka okay, oka okazjonalnie profesjonalnym <laughs> wrestlerem, nie? Co to jakby oksymoron, ale potem sobie pomyślałem, że Jolo też jest od czasu do czasu profesjonalnym piłkarzem, nie? To prawda. I to to prawda. On, jest jak, jak, on jest jak Jelly. Tak, Jelly, słuchajcie, Jelly Roll, bo o nim mowa zgarnął w tym roku trzy Grammy w, w właśnie w kategorii country. Chyba jedną albo dwa nawet właśnie za, za duety. No i tutaj właśnie będzie duet i tutaj znowu jest nawiązanie do naszego wakero gościa, czyli teraz właśnie ten Jelly nagrał ten duet z Karin-Leon. Nie wiem, czy dobrze czytałem. Prawdopodobnie źle. Sarin? Sarin. Nie, Karin Sarin. Może Sarin? Masarin? Sarin? Karin. No, ale to nie, jest, to nie jest Karina. To nie jest, to nie jest dziewczyna, to jest facet. No, tak? Dobrze to się czyta. Okay. No wiecie, mundial jest w trzech krajach, więc, więc tutaj trzeba tę kulturę ymm, meksykańskich kowbojów których w ogóle, wiecie, wakero, to w ogóle od wakero się zaczęło. Nie było kowbojów w Stanach. Byli wakero byli jako pierwsi i, i oni stworzyli podwaliny pod całą tutaj kulturę kowbojską. Czyli po prostu Stany Zjednoczone znowu ukradły komuś kawałek kultury i do siebie i teraz udają, że to jest ich. To nie ma tutaj zaskoczenia, bo... Nie ma. bo, bo teraz... The Money Trees. <laughs> on to Jak Jan Lewan. Będzie Jan, Le, Jan Lewan w jakiejś audycji kolejnej. Dobra, posłuchajmy, <laughs> bo to będzie, to będzie, to jest pierwszy z, bo tych hymnów będzie kilka, ale pierwszy z hymnów na tegoroczny Mundial Lighter. Never felt this free before. I'm high and I'm high Chains don't rattle no more. Good Lord, I'm feeling lighter. They were cold, cold, way too heavy. weighing me down like a broke down Chevy, Till my soul, soul was Good and ready to lay them burdens down I was shackled and battling in a war with myself I was praying and praying my way out of that hell Same old boots, but they're off the ground Devil try to catch me now Not them chains don't rattle no more Good Lord, I'm feeling lighter They dropping on a hardwood floor To the rhythm of a heavenly cry. I've felt this free before, I'm high and I'm getting higher, chains don't rattle no more, good lord I'm feeling lighter, nadie, nadie sabe, lo que me ha costado eso nadie lo sabe, decían que terminaría en la calle, mírenme volando y no hay que me pare, chains don't rattle no more. Of a heavenly choir. Never felt this free before. I'm high and I'm getting higher. Chains don't ride up no more. Lord, I'm feeling pero lighter. Lighter. Lighter. Lighter. Lighter. Lighter. Say more boots, but they're off the ground Never try to catch me now A chains don't rattle no more Good Lord, I'm feeling lighter They dropping on a hardwood floor To the rhythm of a heavenly choir Never felt this free before I'm high and I'm getting higher Chains don't rattle no more no niech to się już kończy No I już nie, już nie, dlaczego? No bo tu faktycznie y, Tymek stwierdził i ja się z nim zgadzam Że to brzmi jak reklama Forda No bo to brzmi jak muzę z reklamy Ale jakby, w sensie, bo to nie jest numer to, Dla tych, którzy nie wiedzą To jest y, nowy hymn Nowego mundialu. No To jest pierwszy, pierwszy z hymnów, który zapowiada tę imprezę. I nie brzmi, jakby był hymnem mundialu. Nie brzmi. Ale nie jest to zbyt, w sensie jest spoko numer, tylko że no, Klimatyczny, jak z reklamy, ale mało mundialowy. Nie wyobrażam sobie, że kibice... To mi przypomniało Bolo, że my mamy do napisania też hymn. Mamy. Mamy. No, no to muszę... dobra, kończymy tę audycję, idziemy go pisać w takim razie. Co? Zrobimy to Dzisiaj? Nie. <laughs> Ale okay, posp polo. pospacerujemy i sobie o tym po porozmawiamy i coś z tego wyjdzie. Dziękujemy Wam, drodzy Kowboje, za dzisiejszą audycję. Realizował nas najpierw Mikołaj Pluciński, a przejął e, po nim e, realizatorkę Tymoteusz Powęzowski. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Słyszymy się za tydzień. E, mówili do Was bolo, jolo i lolo. Dziękujemy. Na koniec jeszcze jeden utwór Avery Anne z ostatniej epki.